Rozdział szósty. Barki jeredów są pędzone wiatrem do ziemi obiecanej. Ludzie oddają chwałę Panu. Przybywają do ziemi obiecanej. O Richach zostaje namaszczony na ich króla. Jered i jego brat umierają. A teraz ja, Moroni, podaję dalsze dzieje jeredów według jereda i jego brata. I stało się, że gdy Pan Dotknął kamyków, które brat Jereda przyniósł na górę, brat Jereda zszedł z góry i rozmieścił je w barkach, jeden na przodzie i jeden w tyle każdej barki, i kamyki te oświetlały ich barki. I tak pan sprawił, że kamyki świeciły w ciemności, dając światło mężczyznom, kobietom i dzieciom, aby nie musieli przebywać wielkich wód w ciemnościach. I gdy przygotowali wszelką żywność, aby przetrwać na wodzie, a także żywność dla zwierząt i ptactwa, które mieli z sobą zabrać, gdy to wszystko uczynili, weszli do swych łodzi, a raczej barek i wyruszyli na morze, powierzając się opiece Pana, swego Boga. I stało się, że Pan Bóg posłał gwałtowny wicher, aby wiał na wodach w kierunku ziemi obiecanej, że byli gnani wiatrem na falach morza. Wiele razy pochłaniały ich głębiny morza, gdy burze i gwałtowne wichry piętrzyły nad nimi fale I gdy pochłaniały ich głębiny morza, woda nie mogła wyrządzić im żadnej szkody, gdyż łodzie ich były szczelne jak naczynia, jak Arka Noego I będąc otoczeni ze wszystkich stron wodą, wołali modląc się do Pana i Pan wyprowadzał ich na powierzchnię morza i gdy byli na morzu, wiatr nie ustawał, wiejąc w kierunku ziemi obiecanej I tak byli gnani wiatrem po morzu I śpiewali, oddając chwałę Panu Także brat Jereda śpiewał, oddając chwałę Panu I dziękując mu przez cały dzień I gdy nadchodziła noc, nie ustawali, oddając chwałę Panu I byli tak gnani wiatrem, a żadne zwierzęta, morskie ani wieloryby Nie mogły im wyrządzić krzywdy i przez cały czas mieli światło na powierzchni, czy też pod wodą. I byli tak gnani wiatrem po morzu przez 344 dni. I gdy wylądowali na ziemi obiecanej, uklękli na ziemi i ukorzyli się przed Panem, roniąc łzy radości za wiele łask, które im okazał. I stało się, że rozeszli się po lądzie i zaczęli uprawiać ziemię. I Eret Miał czterech synów – Jakoma, Gilgacha, Machacha i Orichacha. I brat Jereda miał także synów i córki. I dwudziestu dwóch przyjaciół Jereda i jego brata również miało synów i córki, zanim przybyli do ziemi obiecanej. Zaczęło ich więc być dużo. Jered i jego brat uczyli ich pokory wobec Pana. I byli też uczeni z wysoka. I stało się, że się rozmnożyli i zaczęli rozchodzić po całym kraju, uprawiali ziemię i rośli w siłę. I brat Jereda zestarzał się, a wiedząc, że wkrótce zejdzie do grobu, powiedział Jeredowi Zbierzmy nasz lud, przeliczmy wszystkich i dowiedzmy się od nich, czego od nas pragną, zanim zejdziemy do grobu. I tak zebrał się cały lud. I brat Jereda miał synów i córki, razem dwadzieścia dwie dusze, a Jered miał dwanaścioro dzieci, w tym czterech synów. I stało się, że przeliczyli lud, a gdy tego dokonali, zapytali ich, czego od nich chcą, aby uczynili, zanim zejdą do grobu. I lud chciał, aby namaścili jednego ze swych synów na ich króla. I było to dla nich ciężkim ciosem. I brat Jereda powiedział im, to na pewno doprowadzi do waszej niewoli Ale Jered powiedział do swego brata Pozwól im, aby mieli króla Brat Jereda powiedział im więc Wybierzcie jednego spośród naszych synów na waszego króla I stało się, że wybrali pierworodnego z synów brata Jereda Któremu na imię było Pagak Ale on odmówił i nie chciał być ich królem I ludzie chcieli, aby ojciec go zmusił ale brat Jereda nie zgodził się i zabronił im zmuszać kogokolwiek, kto nie chciał być królem. I po kolei wybierali wszystkich braci Pagaga, ale żaden z nich nie chciał zostać ich królem. Także synowie Jereda, oprócz jednego, któremu na imię było Orichach, nie chcieli panować. I tak Orichach został namaszczony na króla tego ludu. Orichach zaczął więc panować i ludziom się dobrze powodziło i mieli wielką obfitość wszystkiego. I stało się, że Jeret umarł, a także jego brat. I Orichach postępował z pokorą przed Panem, pamiętał jak wielkich rzeczy dokonał Pan dla jego ojca i nauczał swój lud, aby pamiętali o tym, co Pan uczynił dla ich ojców.